Dzień dobry, mamy 2 września 2018 roku, jest godzina 10.10, .10. Bartek przy mikrofonie, słuchacie 314wo.pl, czyli piwo, to jest podcast o tym jak ważę piwo, ale ponieważ sam proces ważenia piwa trwa długo, więc jest tutaj również mnóstwo dygresji, zapraszam jest A dzisiaj piwo, yy, oryginal, oryginalna moja receptura, yy, w zasadzie trudno powiedzieć jaki, jaki to styl, coś yy, może troszkę między grodziskim, a lekką apą, yy, tak yy, trudno powiedzieć. Chodzi, yy, głównie chodzi mi o to, że piwo ma być yy, lekkie, zatem... Będzie to niski zasyp, mało, mało balingów i w związku z tym również mało alkoholu w rezultacie. Takie jest główne założenie. No, i chciałbym uniknąć, chciałbym, żeby mimo to, że zasyp jest mały, żeby piwo nie było jakieś bardzo wodniste. Tak. Zasyp tego piwa jest taki, że no, bazę główną stanowi słód pale ale, to jest 2,5 kg. Do tego jest 0,5 kg żytniego, to, chodzi o, to tu chodzi mi o to, żeby dzięki temu dodatkowi właśnie zwiększyć to ciało, ciało tego piwa, żeby, z, żeby było, nie było takie wodniste. No i jeszcze pół kilograma wędzonego bukiem. Tak, wędzonego bukiem. No tutaj chodzi o to, żeby, żeby po prostu było, coś się działo w tym piwie ciekawego. Nie, nie. Zresztą mam tego, tego słodu wędzonego bukiem troszkę i po prostu muszę go w jakiś tam sposób zużywać. Ja Osobiście y, lubię ten zapach, zresztą pół kilograma to jest z, z, zaledwie tam niecałe 15%. To, to w tym wypadku nie powinno to być y, nawet dla ludzi jakichś wrażliwych, nie tego zapachu y, wędzonego słodu. Nie powinno być problemem. Y, całość zacierana będzie przez 70 minut. W wysokiej dosyć temperaturze, 69 stopni. To też ma spowodować, żeby uzyskać trochę więcej ciała. Zacieranie w wysokiej temperaturze powinno zostawić więcej nieprzefermentowanych cukrów. No i w związku z tym więcej ciała. No i także. No. W całości chodzi o to, żeby było piwo lekkie, ale jednocześnie, czyli takie, które można wręcz litrami pić bez y, konsekwencji. Y, no. Choć oczywiście ono będzie miało y, alkoholu, no, kilka, no kilka, no 2-3% myślę, że będzie miało. Y, mniejsza o to, w każdym razie chodzi o to, że ma być lekkie. A, no to jest moja 28 warka już. <śmiech> Ostatnia była bardzo dawno temu już nawet nie chcę patrzeć, ale to wszystko przez y, pogodę. Temperatury, jakie mieliśmy w tym roku tego lata, zupełnie nie sprzyjały ważeniu piwa. Było tak gorąco, że po prostu stwierdziłem, że nie będę walczył z tą temperaturą i no bo nie mam lodówki do fermentacji, w związku z tym obniżanie, y, obniżanie temperatury przy pomocy y, zamrożonego zamrożonych tam petów, czyli no, tych butelek y, byłoby mało efektywne przy takiej temperaturze i dałem sobie z tym spokój trudno. Tydzień w tydzień sprawdzałem pogodę. No, dziś jest y, całkiem przyjemnie, jest y, całkiem ciepło słonecznie ale już nie są to temperatury powyżej 30 stopni, więc powinno się udać. Drugie podejście dzisiaj mam do zaprzęgnięcia technologii nowoczesnych do ważenia. Korzystam tym razem z programu Brunes. On jest dostępny, to jest program online, więc ma tą zaletę, że jest dostępny z każdego urządzenia, można powiedzieć. Brunes.com przez 2s, brewnes.com przez 2s na końcu. Jest dużo prostszy od, czego to ja używałem? Brutargetu, takiego programu, którego raz użyłem. Jest dużo od niego prostszy, co ma po prostu tą zaletę, że jest no, łatwiejszy w wprowadzeniu, nie, nie ma. Y, tylu zmiennych, nie ma tylu rzeczy do wprowadzenia y, w celu rozpoczęcia ważenia. Y, no, na razie mi się podoba, jest fajnie. Opracowa o, oczywiście, opracowanie, no, opracowanie receptur, to wszystko tam jest. Jest dzień ważenia, w którym wszystkie te podpowiedzi y, o krokach i tak dalej są. Bardzo fajnie to wygląda. Y no i tyle, no, także, aha, nie powiedziałem na jakim etapie jest to. Yy. Piwo w ogóle jest, yy, ponieważ jest mały zasyp, to yy, w związku z tym jest również mało wody i yy, dzięki temu dzisiaj wszystko to powinno się dosyć sprawnie, dosyć szybko yy, podgrzewać. Yy. O, nie dodałem kroków, no dobra, ale to nic, ja sobie już będę wiedział, jak to zrobić. W każdym razie... Co ja mówiłem? Aha, że, że w programie wszystkie są te podpowiedzi, więc fajnie. Nawet stopery takie, że rozpocząłem zacieranie, klik i już czas jest odmierzany. Także bardzo fajnie. Aha, mówiłem o, o tym, że wszystko powinno się sprawnie dzisiaj dosyć odbywać, bo jest mało wody w, w, ko w kociołku, mało wody w garnku, bo, bo jest również mało słodu. Więc szybko się podgrzało i tak będzie dalej, tak będzie też w dalszych etapach. No dobrze, to... Aha, no i dalej nie powiedziałem. Jeszcze 56 minut w tej temperaturze 69 stopni. Oczywiście ona się obniża, ponieważ ja podgrzałem ten zacier do 69 stopni i on w tej chwili już swobodnie będzie się ta temperatura obniżać, więc przez tą godzinę na pewno spadnie o te 2-2,5 stopnia, myślę, że nie więcej. Przepraszam. Zapomniałem zdefiniować właśnie w programie kolejne kroki, ale to ja sobie Yy, właśnie w tej chwili dodam, że będzie siedemdziesiąt dwa stopnie. Aha, to już jest, nie to źle. No dobra, muszę to, muszę to obczaić, jak to wygląda. No to na razie tyle. Przez to, że tak długo nie ważyłem, to moja piwniczka się bardzo przerzedziła. No, po prostu mam mało piwa. Więc no, muszę zacząć teraz nadrabiać zaległości bo no bo jest to yy, niepokojące zjawisko. Jakoś czuję dreszczyk emocji, co będzie, co to będzie, jak mi zabraknie. <śm> nie jestem pewien, czy mówiłem, pewnie nie mówiłem, yy, o tym, że ostatnie piwo, 27 warka, czyli piwo pszeniczne, yy, chmielone po amerykańsku, jest już gotowe, jest już dawno gotowe. Jak zwykle jest y, bardzo dobre. Ono najlepiej scharak chyba scharakteryzować je przez styl, ja bym powiedział, że to jest American IPA, ale w takiej wersji wytrawnej, czyli bez y, słodów karmelowych. Takich, taki bym powiedział no, nowoczesne IPA. Y, mi bardzo smakuje jest. Y, bardzo wytrawne, bardzo gorzkie. Y, nieco może za mało aromatu tych amerykańskich chmieli jest. w nim. Nie wiem, dlaczego tak wyszło. Może powinienem trochę więcej na zimno pochmielić. Tak. I to właściwie y, są wszystkie wieści z browaru. Y, nic więcej nie mam do powiedzenia. Nie ma, no bo, tak jak mówiłem, nic się w browarze nie działo, nic nie ważyłem ze względu na temperaturę. Natomiast ciekawa rzecz, czy ciekawa rzecz, można powiedzieć, przytrafiła się w moim życiu. Mianowicie dzisiaj mamy niedzielę, no to w piątek. W piątek zyskałem tatuaż. Piękny, Pierwszy mój tatuaż, nie wiem czy ostatni, bo y, planowałem, chciałem ten tatuaż i nigdy nie myślałem o tym, żebym, że, że mógłbym chcieć ich więcej, natomiast jest, y, jest wspaniały. Jest przepiękny, naprawdę. Hmm. Powiedziałbym, że klasyczny, bardzo klasyczny, no, z dwóch względów. Jest tylko użyty do niego czarny tusz. I jest to bogini Atena, posąg sprzed Akademii w Atenach, taki z Atena starczą i z włócznią. Dużo pięknego cieniowania. Mój tatuaż jest dziełem Piotra Staruchowicza, Starucha, czyli ten naszego gniazdowego z żylety, co jeszcze bardziej sprawia, że jest dla mnie jeszcze bardziej cenny. Hmm. jestem naprawdę bardzo, bardzo zadowolony. Cała akcja przebiegła w bardzo taki niezaplanowany sposób, bo już mówiłem o tym, że chciałbym ten tatuaż jakoś tam chciałem, chciałem, ale w rezultacie hmm. jakoś nic w tym temacie nie robiłem. Natomiast moja żona, jak Widać sobie, wzięła to do serca i w końcu, nie wiem, znalazła taki termin, jakaś dziura, ktoś nie mógł, ktoś zrezygnował z tatuażu i, i dowiedziała się o tym i mnie wcisnęła na to, więc z dnia na dzień w zasadzie dowiedziałem się w czwartek, a w piątek o 10 rano już byłem w gabinecie. W zasadzie nie bardzo wiedząc co chcę, wszystkie plany moje legły w gruzach, bo miało być to zupełnie inny tatuaż, ale pewna ewolucja, jakby to powiedzieć, koncepcyjna nastąpiła i z, od mojego pomysłu do tego rezultatu no w rezultacie ja jestem bardzo zadowolony, jest to co innego niż na początku planowałem, ale im bardziej, im dłużej patrzyłem jak ten tatuaż powstaje, tym bardziej byłem przekonany, że to jest fajna rzecz. Tatuaż powstawał 8 godzin w sumie można powiedzieć, no samego kłucia było trochę mniej, ale od powiedzmy jeszcze projekt, sporządzenie kalki, no to razem razem było. 8 godzin. No i mam, mam tatuaż. Mam tatuaż. Mam 43 lata i mam tatuaż. I być może nie jest to ostatni tatuaż. Druga sprawa, która się zadziała w moim życiu całkiem niedawno, to jest to, że wstąpiłem do Polskiego Stowarzyszenia Piwowarów Domowych. Uzyskałem legitymację numer 1628 zdaje się. Nie jestem pewien, nie mam jej tutaj przy sobie i nie chcę mi się biegać do portfela. No ale jakby nie było, jestem profesjonalnym, amatorskim, profesjonalnym amatorem piwowarem. Można tak to powiedzieć. No i cóż. Z, z z członkostwem, nie mogłem znaleźć słowa, z członkostwem w PSPD wiąże się w zasadzie niewiele w gruncie rzeczy tak naprawdę, poza jakimś takim, no poza takim poczuciem jakiegoś fajności, prestiżu, że gdzieś tam jestem tym piwowarem domowym zrzeszonym. Są zniżki w pubach, ale ja za bardzo do pubów nie chodzę. Są zniżki w jakichś sklepach piwowarskich, ale nie akurat w tym, którym ja się zaopatruję. No ale cóż, no. No i razem z członkowcem mam prenumeratę piwowara, czyli takiego kwartalnika wydawanego przez PSPD, który i tak kupowałem. No to teraz Będę go po prostu dostawał jakby w cenie tej składki członkowskiej. Zacier w 69 stopniach jeszcze przez 23,5 minuty. Widzę to na tym stoperze, który sobie, który sobie biegnie. Rozpoczęło się 10 minutowa przerwa w 72 stopniach. Jest godzina 11.20. 10 minut. To jest akurat tyle, albo nawet mniej będzie potrzeba, ile trzeba można poświęcić początkowi sezonu piłkarskiego w Legii Warszawa. To weschnięcie to jest właściwie mogłoby starczyć za cały komentarz, ale nie, no cóż, no muszę to z siebie wyrzucić, muszę to opowiedzieć, bo to jest no nadeszły lata chude, tak jak no, można było się w końcu tego spodziewać. Chociaż kto wie, może na koniec sezonu Legia zdobędzie znowu Mistrzostwo Świata i będzie Mistrzostwo Polski i będzie euforia. W każdym razie w tej chwili Legia przerżnęła absolutnie przerżnęła w stylu y, skandalicznym, wstydliwym y, puchary. Y, z Ligi Mistrzów odpadli z, ze Spartakiem Trnawa, to jest y, zespół ze Słowacji. Y, no taki zespół, z którego żaden piłkarz nie, nie załapałby się do, na pewno do Legii. To w ogóle grają tam odrzuty z jakichś polskich klubów, tak można to powiedzieć. No i Legia z tym klubem odpadła. Następnie spadła do drabinki eliminacji, do, do, do pucharu do Ligi Europy i tutaj y, kolejny blamasz, no historyczny, po prostu coś strasznego. Z lig... Odpadła z y, FC Dudelange, Dudelange się pisze. To jest zespół z Luksemburga. Y, najbardziej charakterystyczna, chyba dla y, całej Ligi Luksemburskiej jest to, że Artur Jędrzejczyk, który, to jest piłkarz, Chyba z najlepszym kontraktem w Lidze, bo na pewno w Legi. W, w, w Legi w ma najwyższy kontrakt, zdaje się, 700 tysięcy euro rocznie. No i on z tym swoim kontraktem 700 tysięcy euro rocznie, byłby wyprzedziłby pięć klubów z Ligi Luksemburskiej i ich cały budżet. Więc to pokazuje, czym jest Liga Luksemburska i można, się, można też na tej podstawie wyciągnąć wnioski, czym jest mistrz tej Ligi. Choć z drugiej strony trzeba przyznać, że jest ten mistrz Ligi Luksemburskiej jest rewelacją tych eliminacji, ponieważ w rezultacie no wygrał z Legią dwóch mecz, wygrał z, z Klusz dwóch mecz i w tej chwili będzie grał w Lidze Europy, już w rozgrywkach grupowych. To jest po prostu dla tych ludzi to musi być no, porównywalne. No chyba, nie wiem, no, Legia, z, z, tak jak dla Legii wyjście z grupy w Lidze Mistrzów. Nam się to zdarzyło 20 lat temu i w, Nigdy więcej, natomiast im się taki awans zdarzył chyba pierwszy raz hi w historii. Na pewno. Także to jest niesamowite. No ale wracając do legi. <śmiech> w lidze ciągle w dupę od wszystkich. Moment. Chociaż może przesadzam z tym w dupę od wszystkich. Legia w tej chwili jest na dziesiątym miejscu, ale przed tym ostatnim meczem, w którym no to była ostateczna ostateczność. No przegrali 4-1 u siebie z Wisłą Płock, która była przed meczem czerwoną latarnią Ligi, czyli ostatnie miejsce. A Legia była na czwartym miejscu. To pokazuje też jakość naszej ligi, że drużyna, która gra tak fatalnie, jest na czwartym miejscu. No ale w tej chwili jesteśmy na miejscu dziesiątym. Trybuny, to co się dzieje na trybunach, to jest po prostu no, jeden wielki żal, hejt i, i szydera z tych piłkarzy, z piłkarzy, z zarządu. No, no, w zasadzie Legia w tej chwili nie może liczyć na żaden, po, do, na żaden doping z, z, <śmiech> taki pozytywny. No ale też y, nie ma co ukrywać, oni nie pokazują nic takiego, c, n, czym mogliby sobie zasłużyć na sympatię trybun. <śmiech> Najgorsze jest to, że, że nie widać za bardzo y, jakichś na przyszłość, nie, jest, nie, ma, nie ma żadnych tam optymistycznej wizji na przyszłość. Znaczy, jeśli już na przyszłość, to na jakąś dłuższą. Podobno zawodnicy do tej pory u tych pseudotrenerów, to bardzo słabo trenowali. Takie rzeczy, które po prostu, no, sami zawodnicy byli zdziwieni, że treningi są takie, takie lekkie, takie słabe. No teraz Legia zatrudniła trenera, który jeszcze trudno powiedzieć, czy będzie dobry, czy zły, ale mam nadzieję, że chociaż utrzyma się przez jakiś dłuższy czas, żeby można było zaobserwować jakąś jego wizję, żeby jakoś doprowadził tych zawodników do stanu używalności. No i zobaczymy, co to będzie. Nowy trener to Ricardo Sapinto. To jest człowiek, który już miał, otarł się o legię, bo, bo swego czasu Kogo on prowadził? Portugalską drużynę, z którą Legia wygrała. Chyba Sporting Lizbona, wydaje mi się. Chyba tak. Czy, czy nie wygrała? No w każdym bądź razie nie, nie będę tego teraz sprawdzał. To nie są wiadomości z klubu, to są bardziej wrażenia z klubu. No i cóż, no liczę na to, że no cóż, zawodnicy mieli rozmowę kibicami, bardzo nieprzyjemną. Z, te, z tego co wiem, była również taka, było również spotkanie w klubie. No, mam nadzieję, że w, chociaż w jakiejś dłuższej perspektywie to doprowadzi do, do zmian. A dlaczego w dłuższej? Bo jeśli to jest prawdą o tych treningach, to w zasadzie Legia rozpoczyna tak naprawdę okres przygotowawczy gdzie już liga trwa, a oni dopiero muszą w tej chwili odbębnić te wszystkie, te wszystkie ciężkie treningi, które powinni mieć przed sezonem. Także, także to tyle. Tym bardziej, no właśnie... Cóż jeszcze optymizmem napała? To, że Legia się nie osłabiła, jeśli chodzi o zawodników. Ta drużyna, która zdobyła mistrzostwo Polski została wzmocniona, ona się nie osłabiła. Natomiast no, grają fatalnie. Także to jest nadzieja, że oni jak tylko złapią ten wiatr w żagle, jak złapią tych, trochę tych treningów, to, no, no, to przecież oni nie zapomnieli, jak się gra piłkę. Zobaczymy. Zobaczymy. Jestem w każdym razie... No i trzeba powiedzieć, że wpływa to również na frekwencję. To, co się dzieje w tej chwili na legi, to jest takie bardzo przykre, słabe. Myślałem, że rzeczywiście jest tak, że na tej legi to będzie... Mm... No, że ta frekwencja będzie, że jesteśmy na dobre i na złe. Okazuje się, że to gówno prawda, że Wcale nie jest tak dużo tych ludzi na dobre i na złe. Już nie mówię o tych innych trybunach, ale przecież ta świeci pustkami. Słabo to wygląda i... Cóż... Ja chodzę, w każdym razie. Ja chodzę i jestem wciąż na, na wszystkich meczach, jeśli tylko nie koliduje mi to z jakimś wyjazdem. No to jestem. Godzina 12.30 powiedzmy, bo już prawie filtracja przebiega bardzo sprawnie, trochę się tego obawiałem, ponieważ ten dodatek słodu żytniego. Mógł tutaj wpłynąć na, na tą filtrację negatywnie, znaczy negatywnie na jej sprawność. Dobra, to tyle, bo muszę wlewać wodę. Godzina 13.15 słuchacie 314WO.pl Bartek przy mikrofonie, piwowar i yy, w ogóle wszystkie inne funkcje spełniające człowiek w browarze 314WO.pl Dzisiaj ważę Piwo, które ma roboczą nazwę MyLight, ale prawdopodobnie się zmieni w związku z wydarzeniami ostatnich dni. Być może by nazwa jego będzie związana z tatuażem, chociaż może nie, są, nie bardzo, bo tatuaż się bardziej kojarzy z ciemnym piwem, a może z moją legitymacją członkowską w klubie PSPD, Polskiego Stowarzyszenia Piwowarów Domowych. rozpoczęła się, Rozpoczęło się przed chwilą gotowanie, wrzuciłem pierwszą dawkę chmielu. To była marynka, 10 gram. Piwo ma być wybitnie proste, więc w ogóle będzie jeszcze tylko jedna dawka chmielu. Też marynki na 15 minut przed końcem gotowania. Jeszcze raz 10 gram. Tak, czyli może podsumuję troszkę, co zrobiłem teraz dla ludzi, którzy chcieliby w jakieś czerpać z tego jakąś naukę, jak uważać takie piwo. E, zasyp, czyli jakie ziarno, jakie słody zostały wsypane. 2,5 kg słodu pale ale, pół kg słodu żytniego i pół kg słodu wędzonego bukiem. E, w 69 stopniach tyle się zaczęło tak naprawdę, a temperatura spadła no, dosyć znacznie, myślę, że gdzieś około 8 stopni pod koniec 70, 70 minut zacier był właśnie w tej temperaturze potem podgrzałem do 72 stopni i była przerwa 10 minut i potem podgrzałem do 75 stopni i wyłączyłem palnik wysładzałem wodą w temperaturze 75 stopni Wyszło mi te brzeczki, która w tej chwili się gotuje. No myślę, że ze 27 litrów na pewno. O ekstrakcie, o ekstrakcie 8 brix, czyli to jest 7,7 BLG. Troszkę więcej niż chciałem bo teraz po gotowaniu podejrzewam, że to się jednak przekroczy 8, a ja chciałem mieć 8. Zobaczę jak bardzo przekroczy, najwyżej skoryguję wodą. W tej chwili, tak jak mówiłem, niedawno zaczęło się gotowanie. W gotowaniu wsypię dwie dawki chmielu, marynka, 10 gram na samym początku, czyli 60 minut i 10 gram na 15 minut przed końcem. Hmm. Także, także tak będzie. Aha, oczywiście piwo jest jak zwykle do wygrania i jak zwykle, jak zwykle niewielkie szanse są na wygranie. I to nie dlatego, że to ja stawiam ciężkie warunki, ale dlatego, że to ty, wy nie bierzecie udziału w tym, w tych konkursach. Jak zwykle. Hmm. Reguły są takie same jak w poprzednim konkursie, ponieważ nikt ich nie potrafi spełnić. Zatem uznaję, że one są dostatecznie trudne, żeby, żeby je dalej kontynuować. A są one takie, że trzeba wpisać komentarz na Facebooku albo na, na blogu pod tym wpisem to jest y, możliwość wygrania wtedy tego jednego piwa, które dzisiaj się waży. Jest to możliwość, gdyż może się zdarzyć tak, że piwo nie wyjdzie, nie wiem, popsuje się i, i nie będzie go. Ale jeszcze mi się tak nie zdarzyło, więc od tej strony szanse są niewielkie. Przepraszam. No ale można też wygrać drugie piwo. Trzeba namówić jakiegoś swojego znajomego, żeby y, polubił profil 314wo na, y, na Facebooku y, i zaznaczył właśnie Ciebie, że to Ty go nakłoniłeś do tego i też trzeba coś wpisać. Aha, aha, jeszcze a propos tego poprzedniego. Y, ponieważ Konkurs będzie trwał aż do chwili, kiedy to piwo będzie gotowe. Więc żeby nie przekreślać szans, to nie pierwszy komentarz wygrywa, tylko najlepszy. Oczywiście, skoro nikt nie skomentował, to może być to pierwszy komentarz. Ale yy, wygrywa najlepszy i to ja yy, bez dyskusyjnie, bez żadnych yy, możliwości odwoływania się decyduję o tym, co było najlepsze. Możecie celować, czy to będzie peany na moją część czy może coś ironicznego. no Zobaczymy. Kto wygra? Kto wygra? Najprawdopodobniej, kierując się poprzednimi konkursami, mogę powiedzieć, że pewnie nikt nie wygra, bo, bo do tej pory nikt nie... Nie. Raz, raz dałem piwo mojemu koledze. Zmusił się, wysłuchał tego podcastu, tego mojego ględzenia nad kotłem. I, yy, I wygrał piwo. Więc yy, to jest dowód, że naprawdę można to piwo wygrać. A tymczasem ja właśnie teraz się udam po piwo do lodówki. Yy, więc przerywam nagrywanie. 2 września. Zatem koniec słodkiego wakacyjnego okresu. Yy, no mnie już to tak bardzo nie bodzi. Yy, nie, nie dlatego, że ja już wakacji nie mam. Komes, porter bałtycki, płatki dębowe. Więc grube, grubo 9% al alkoholu. Ładne, ładnie pachnie. A, jeszcze żeby on yy, do 30... O kurwa, ja tam wziąłem co trzeba, no trudno. Do 4 kwietnia 2019, więc całkiem już długo sobie leżakował. A miałem wziąć taki, co był do 30 sierpnia. No trudno. Ładnie pachnie. Bardzo ładnie. To jest fortuna, więc nic jakiegoś nadzwyczajnego. takie piwa można z... Kupić normalnie w sklepie. Mm. No, naprawdę, dobre, bardzo dobre. Przede wszystkim ten aromat nie, niesamowity. Rzeczywiście te drewniane nuty są wyczuwalne. Super, naprawdę super. No dobra, ale wracając do tematu do jakiego tematu? Przecież tu nie ma żadnego tematu. 2 września, wakacje, wakacje zakończone. Jutro dzieciarnia idzie do szkoły, jutro zaczynają się korki. A ja mogę powiedzieć, że, że ten okres cały dziś, w tegorocznych wakacji, był dla mnie o tyle udany, że pierwszy rok pierwszy raz cały sezon. Od kwietnia już chyba, a na pewno od maja, jeździłem na motocyklu. Co mi się o tyle nie zdarzało, że wcześniej musiałem dzieci do szkoły wozić, a, a ponieważ połowa moich dzieci już jest pełnoletnia i ma prawo jazdy, no to, to miałem ten luz, że, że mogłem jeździć motocyklem. No ale teraz motocykl idzie do serwisu. We wtorek już pojutrze bo coś się kurna spieprzyło i olej cieknie skądś nie wiem. w międzyczasie miałem bardzo dużą ochotę na kupienie nowego, ale niestety negocjacje z żoną no, przegrałem no. Spotkaliśmy się w połowie, ja nie kupię motocykla, a ona się ze mną nie rozwiedzie. Nie, żartuję, nie było aż tak ostro, ale po prostu rozumiem to, są inne, ważniejsze wydatki, zawsze będą, ale no może kiedyś jeszcze kupię sobie motocykl, inny, lepszy. Kurde, fajno to było. Także doczekałem się przez to moje życie, przez to, jakie prowadziłem do tego, że będąc jeszcze w gruncie rzeczy całkiem młodym człowiekiem, mam ten luz, że już mam pełnoletnie dzieci. Druga połowa moich dzieci będzie pełnoletnia już w styczniu. <śmiech> Ach. A lato w tym roku mieliśmy niezłe, co? Super było. Było gorąco. Wiem, susza, rolnicy i tak dalej, ale z punktu widzenia mm, nie wiem, turysty, urlopowicza, człowieka niezwiązanego z rolnictwem, to, to było naprawdę rewelacyjnie. Za dwa tygodnie tylko padało. Ech. Dobre to naprawdę dobre. Trzeba przyznać, że Fortuna dała radę. Powiem tak, do tej pory, tak jak korzystam dzisiaj z tego programu Brunes, powiem szczerze, że jestem bardzo zadowolony. Prostota, wystarczająco dużo danych, wystarczająco niczego mi nie brakuje przynajmniej na razie. Poza tym, że w wersji darmowej nie mogłem chociażby zmienić alfa kwasów w, tym... w danej warce, musiałem zmienić to przepisie, ale zobaczymy, może sobie wykupię dostęp do tego w końcu. Należąc do PSPD mam 10% zniżki. Rocznie to jest wydatek 100 zł, chociaż chyba 90, przepraszam, bez zniżki 90, ale chyba tego nie zrobię, ponieważ na tyle, na ile ja ważę, to szkoda. Mm, szkoda pieniędzy. Mm. Bardzo dobra. Tatuaż mam naprawdę, naprawdę jest piękny. Jestem z niego super, bardzo mocno zadowolony, naprawdę. Zacząłem już, no w ogóle uważam, że jest świetnie zrobiony, też pod względem, albo ja jestem tak, nie wiem, wdzięcznym obiektem tatuowania, bo tatuaż był w piątek, trochę nosiłem tego opatrunku. Teraz też, znaczy w tej chwili nie mam opatrunku, bo to jest jednak niewygodne, ale wszystko jest naprawdę ładnie, nie, nie widać za bardzo tych, żeby to było jakieś poranione. Widziałem kiedyś u kolegi taki tatuaż, co po prostu strupy, strupy były, a tutaj trzeba powiedzieć, że naprawdę, naprawdę to jest fajne, fajnie i takie. No ja nie, nie, nie widzę, żeby to było pokrzywdzone, jakaś moja ręka była strasznie. Także z tego jestem zadowolony. Oczywiście nakładam jeszcze na noc te opatrunki. Zobaczymy. Chyba w poniedziałek akurat chyba nie pójdę, do, nie pójdę do pracy, ale zobaczymy jak to będzie we wtorek. Chyba jeszcze założę jakiś opatrunek na tą rękę, żeby sobie nie, nie podrażnić ubraniem. Naprawdę jestem mega zadowolony i, i mega tak młodzieżowa, że tak powiem. I bardzo, bardzo, bardzo dziękuję swojej żonie, że przypilnowała tematu i to, co chciałem sobie zrobić i już nie tyle zarzuciłem ten pomysł, co po prostu nic w tym temacie nie robiłem, a ona jednak pilnowała tego. kurno naprawdę, super, nie? Na razie mój kryzys wieku średniego Uważam za bardzo udany, bo i zacząłem motocyklem jeździć i, i zrobiłem patent żeglarza i mam tatuaż i, i żadny nie zdradziłem, więc fajne, fajne, fajne. Przyszło mi do głowy, że no nie, że tylko chciałbym opowiedzieć o książce, którą ostatnio przeczytałem, bo czytuję książki, oprócz chodzenia na żyletę i darcia ryja przeklinania, zdarza mi się też przeczytać coś. Ostatnią książką, notabene z przygodami też. Była książka Normana Davisa, mój chyba ulubiony pisarz. No. Nie wiem, jakim jest historykiem, nie mam takich narzędzi, żeby to zweryfikować, nie mam takiej wiedzy, ale jak, jako pisarz jest naprawdę świetny. Przeczytałem Zaginione Królestwa. To jest książka, która... W, w, w, opowiada o państwach, które zniknęły, yy, które no, w jakiś sposób yy, przekształciły się często w coś zupełnie innego, ale generalnie sam nie wiem, czy można powiedzieć, yy, że przekształciły się, no bo yy, czy chociażby Rzeczpospolita, która była przed rozbiorami, czy ona się przeksz przekształciła w Polskę dzisiejszą, no nie wiem, no, jest zupełnie co innego, tam tamta była... Rzeczpospolita Obojga Narodów, wielonarodowa, yy, może jest tak, że ona się przekształciła w wiele państw. No i właśnie o tym jest ta książka. O, o kilku, może raczej kilkunastu yy, przypadkach takich, yy, gdzie, w których państwo z jakiegoś powodu znika, yy, umiera. Bardzo ciekawe. Normana Davisa bardzo cenię, choć to jego, to jego zaczadzenie dzisiejszą Europą i to i liberalizmem akurat mniej, ale trzeźwe spojrzenie na, na świat i Europę, że jednak nie wiem czy on... Czy on wszystko, wszystko wie, na pewno nie wie wszystkiego, ale do czego dąży? Chodzi o to, że nie mam tej wiedzy, ale to z tego, co on pisze, to, to świat zachodni, Europa Zachodnia jest kompletnie. No to, to są ignoranci. Oni w ogóle nie mają zielonego pojęcia, że na świecie jest, istnieje jeszcze jakiś istnieją jakieś jeszcze inne. Inne miejsca, które mają ciekawą historię, które być może um, miały w, swoim, e, w, swojej, w swojej historii dużo, dużo, nie wiem, duży wkład w dzisiejszą kulturę, w cywilizację, e, który być może oni z jakimś tam pogardą porzucili. E, Natomiast on to wszystko widzi, że, że, że nie jest tak, że to nie jest tak, że świat nie widziany z perspektywy Londynu, Paryża, Berlina i, i historyków tego mainstreamu, nie tylko historyków, to, to jest świat wypaczony albo tylko jakiś niewielki fragment świata. Albo wręcz niewielki fragment świata, jeszcze do tego wypaczony. Także to spojrzenie, to ten, ten, ta perspektywa bardzo mi się podoba. Ona też pokazuje, jednak daje mi do myślenia też, że może moje spojrzenie na historię i też na dzisiejsze czasy, no jednak nie jest. Całkiem, jak to powiedzieć, no nie jest po prostu obiektywne. Znaczy, ja sobie zdaję sprawę, że na 100% nie jest obiektywne, to jestem tego pewien. W każdym razie ja osobiście polecam, bo nawet, bo po prostu historia opowiadana. Historia, jakby nie była prawdziwa, świata, no, czy też jakaś jedna z interpretacji tej historii, opowiadana przez właśnie Normana Davisa. To jest fajna opowieść, no, po prostu się to fajnie czyta. W tej chwili zacząłem czytać kolejną jego książkę. Dopiero zacząłem, więc jeszcze nic na ten temat nie mówię. To jest książka, to jest... Jak to, jaki to jest tytuł? Na krańce świata, o. Na krańce świata, podróż historyka przez historię. Zdaje się, że jeśli dobrze, to nawet to z pamięci mówię. No i to są zawsze... Zawsze te jego książki to jest pewne wyzwanie, ponieważ on nie schodzi poniżej pewnego, pewnego pułapu, jeśli chodzi o objętość tych książek. Może najmniejsze to są to są chociażby Orzeł Biały o wojnie z bolszewikami w latach 1921. No ale Książka, którą przeczytałem, ma prawie 800 stron, ta z kolei ma koło, chyba 700, więc to są takie wyzwania no, na parę wieczorów, że tak powiem. Albo, A de facto na trochę więcej. Nie mam aż tyle czasu, żeby siedzieć i czytać ciągle. Zresztą mam do czytania różne inne rzeczy również. No tak, no po prostu polecam. Jak ktoś chciałby, interesują go tematy historyczne, to chyba Norman Davis jest chyba takim facetem, którego, którego warto przeczytać. No, którego... Sam jest walijczykiem. I właśnie podkreśla to, że jest Walijczykiem, nie Brytyjczykiem, nie, nie Anglikiem. No, ja wiem, jak to brzmi. No, jest Walijczykiem, więc na pewno nie jest Anglikiem. Ale, ale często właśnie mylimy to, to, że wszyscy na wyspach to są Anglicy. No, to jest kompletna nieprawda. Wręcz z jego perspektywy to może wyglądać tak, że tam jest jakiś rodzaj wręcz okupacji tych, tych wszystkich narodów mniejszych. My jeszcze jak ktoś jako tako ogarnia te, te tematy, no to wie, że tam Szkocja, Walia i Anglia i Irlandia Północna to są, to są składniki tego Zjednoczonego Królestwa, uk -u. No ale to nie wszystko, no, tam jest tak naprawdę trochę różne, różnych innych narodów, chociażby Kornwalia, która była swego czasu oddzielnym bytem. No ale dobra, no już nie, nie mądrze się, bo, bo sam nie, nie jestem na pewno super kompetentny w tych sprawach. Ale polecam, polecam naprawdę książki Normana Davisa, w ogóle polecam historię, bo to jest coś, co się wydarzyło naprawdę, a jest tak ciekawe, że często pisarze nie są w stanie wymyślić fajniejszych rzeczy, tylko ogarnąć swoją wyobraźnią, mając pełną swobodę. No, i nadeszła wiekoponna chwila. Koniec. Yy, koniec, to znaczy w tej chwili yy, uruchomiłem chłodnicę. W tej chwili uruchomiłem chłodnicę. W tej chwili yy, już piwo brzeczka się chłodzi. W tej chwili brzeczka się chłodzi, zatem zostało jeszcze tak naprawdę tylko dodanie drożdży po tym jak brzeczka się schłodzi. o kurde. Nie zdezynfekowałem sobie fermentora, ale to jeszcze to zrobi za chwilę. Cóż, no chyba to będzie wszystko bo teraz jest akurat taki etap, żebym miał sporo takich, takiej roboty, a to mieszać tą brzeczkę, zdezynfekować fermentor, zrobić sobie kawę. No Zachęcam do wzięcia udziału w konkursie. Zawsze to jest okazja, żeby sprawdzić, jak smakuje piwo zrobione w domu i zachęcam do prób własnych do robienia piwa. Można zacząć chociażby od brukitów, ekstraktów. Nie będę rozwijał tego tematu, ale to jest łatwa wersja łatwiejsza wersja, wersja piwowarstwa domowego bez potrzeby robienia zacieru i tak dalej. Cóż, do następnej warki. Mam nadzieję, że będzie szybko, bo bo ja potrzebuję piwa jest moje skrzynki są przetrzebione muszę to ogarnąć żeby żeby uzupełnić zapasy I koniec, koniec, koniec, koniec ważenia. Godzina 15.30. Całkiem ładna pora, całkiem fajny, fajny czas. Mam ile mam? 27, może troszeczkę ponad 27 litrów brzeczki. Drożdże zadane, temperatura nieco poniżej 20 stopni, także, także całkiem przyzwoicie udało mi się schłodzić. 27 litrów, no, no bardzo dużo, bardzo dużo. Biorąc pod uwagę, że nie przewiduje chmielenia na zimno, spokojnie z tego powinienem utrzymać 26, 20 może 25, może nawet 26 litrów y, już y, piwa. Więc wydajność jest, y, jest bardzo duża, ponieważ <śmiech> Według przewidywania tego, co było w, w tym programie, Bru, Brunes, no to ja celowałem w 20 litrów grzeczki. No, musiałem skorygować, musiałem skorygować wodą gęstość, ponieważ. Było zbyt duże ten baling. W tej chwili mam 8,1 za okrągleniu według refraktometru. Także bardzo, bardzo fajnie. No zobaczymy. No, mam nadzieję, że to piwo będzie po prostu zwyczajnym, takim sesyjnym piwkiem do do grilla. Wiem, że już wrzesień się zaczął, w zasadzie powinienem mieć je na początku lata. No ale cóż... E, tak jest, jak jest. No, zostało mi jeszcze sporo sprzątania. Muszę to wszystko teraz pomyć co nabrudziłem, pozamiatać, wyrzucać jakieś foliki, jakieś papierki. Ale ogólnie rzecz biorąc, dzień, dzisiejszy dzień uważam za bardzo udany. No tym bardziej, że no, jakby nie było 23 czerwca, ostatnią warkę robiłem, więc no, cały lipiec, cały sierpień, ponad no. dwa miesiące, ponad dwa miesiące nic się nie działo. A to ze względu na po prostu wysokie temperatury, ale nie żałuję tego i tak będę w tej chwili, tak będę teraz postępował. Nie, nie będę bił się specjalnie z pogodą, nie będę robił czegoś, co w gruncie rzeczy nie ma sensu. Teraz pakuję fermentor do mojej komory fermentacyjnej, wrzucę tam trochę lodu. Ale temperatura, która tutaj panuje w tej mojej kanciapce jest i tak przyzwoita. To jest nieco powyżej 20 stopni. To naprawdę nie jest źle. To już można powiedzieć, że sezon, sezon ważenia został roz, można uznać za rozpoczęty. Chciałbym teraz nadgonić troszkę tak, tych miesięcy, tych tygodni, w których nie ważyłem. Yy, tym bardziej, że po prostu no, mam tak, taką monotematyczną mono tą piwniczkę w tej chwili. Poza archiwum, tak jak zawsze odkładam dwa piwa do archiwum, jedne wypijam co najmniej po roku, drugie wypijam co najmniej po trzech latach, więc w gruncie rzeczy tych po trzech latach jeszcze, jeszcze nie tknąłem, bo, bo mój browar yy, nie ma jeszcze trzech lat. To poza tym mam tą piwniczkę swoją, taką dosyć monotematyczną. Pokończyły się różne piwa, więc muszę uzupełnić. Nawet nie chodzi o to, że nie mam co pić, bo zawsze mam co pić. <głos> jak masz, jak y, ważysz piwo w domu, to zawsze masz piwo w domu. No po prostu tak, tak to jest. No. Jeślibyś, jeśli się wkręcisz tak jak ja, no to, no to krótko mówiąc, to co ja uważam, w tej chwili mam... Naprawdę już y, sytuację podbramkową, a ta sytuacja podbramkowa to oznacza, że mam hmm, no, 20-40. 46 butelek piwa. No, piwa, trochę tam cydru też. 46 butelek plus dwie skrzynki archiwum. Y, więc naprawdę, no, dla mnie to jest sytuacja podbramkowa. Y, nie chcę, żeby to zabrzmiało jak. Y, zeznanie alkoholika. Bo nie w tym rzecz. Chodzi o to, że połowa z tych, nie licząc archiwum, połowa z tych to jest piwo z 27. warki, czyli ten amerykańska amerykańska pszenica. Nie narzekam, bo to bardzo dobre piwo. Bardzo je lubię. Ale no nie ma z czego wybrać, no. Dlatego teraz trzeba szybko nadrabiać po to, żeby, żeby był y, nie tyle, żeby piwa było więcej, co żeby był większy wybór. Tak, także y, do usłyszenia, do usłyszenia mam nadzieję y, już wkrótce, bo tak jak mówię, muszę uzupełniać zapasy. A, jeszcze tak sobie pomyślałem, a jeszcze coś powiem, coś, coś co... Y Moja żona nie wraca w pra z pracy, co oznacza, że, że chyba ma jakieś klientki, co, yy, co oznacza, że będą pieniądze z tego. Mam nadzieję. Bo yy, dlaczego mam nadzieję? Bo on nawet nie chodzi o pieniądze, tylko chodzi o to, że, że jakie idzie dobrze w tym biznesie, to jakaś. To, to po prostu przekłada się na jej nastrój. <śmiech> no ale wracając do tematu, a właściwie zaczynając nowy temat, Otóż troszkę o podcaście. Bardzo z jednej strony podobają mi się te podcasty tak zwane jakościowe, czyli takie zupełnie nie w tym stylu, w którym ja to robię. No, to są podcasty takie, gdzie ktoś ma nie tylko temat danego odcinka przygotowany, tylko w ogóle Cały podcast jest y, tematyczny i każdy ten odcinek jest wycyzylowany, y, jest dobrze zrobiony, dobrze zmontowany, porządnym mikrofonem nagrany y, na konkretny temat, tak no, po prostu profesjonalnie, no, nie, nie bójmy się tego słowa użyć, profesjonalnie zrobiony. Bardzo mi się to podoba, a z drugiej strony widzę też, że nie wiem, może, może mi, może gdzieś mi zniknęły te wszystkie podcasty, kiedyś więcej ich było, tych podcastów takich właśnie niejakościowych, takich może trochę jakby to, moż można by powiedzieć takich blogowych, takich, takich audioblogów, no nie wiem. Różne one jakości były, to bardzo zależy od prowadzącego, jak ktoś jest po prostu, no ciekawym człowiekiem, ma co do, ma, jest erudytą, ma wiedzę na różne tematy, wie, ma różne rzeczy do powiedzenia, to takie podcasty wtedy są ciekawe, pomimo że nie wiesz, co usłyszysz w kolejnym odcinku. I takich podcastów chyba mi brakuje. W tej chwili jest Chyba, mam wrażenie, no nie siedzę w tej scenie podcastowej, ale mam wrażenie, że jest taka pogoń za tymi... Ludzie się nauczyli tych wszystkich marketingowych rzeczy, tych e, zarządzania tymi mediami społecznościowymi, e, analizowania tych statystyk, e, no... Są naprawdę świetni w tym, no, Ale z, brak jest tej autentyczności takiej. Nie mówię, że te podcasty jakościowe nie mają tej autentyczności. Często mają. Są z góry nawet nie tyle zaplanowane, co one po prostu mają taką konwencję, więc, więc są w porządku, spójne, nie, nic im nie brakuje. Ale brakuje mi tych takich wolnych, takich, że tak powiem, tych podcastów. No i może ten mój podcast, który... Z jednej strony ma temat, a z drugiej strony yy, tak naprawdę, yy, ponieważ nagrywam go dlatego właściwie, że się nudzę podczas... Nudzę, no może nie, źle, źle to ujęte, ale w każdym razie... No, dobra, rowerzysta. Chodzi o to, że może bym mógł yy, podczas ważenia nie mam z kim rozmawiać, przeczytam sobie to co mam do przeczytania, a potem mm, siedzę i, i czekam na te wszystkie przerwy, na to chmielenie, na to, na to podgrzewanie i tak dalej i wtedy mamo, no mam po prostu nagrywam, gadam coś. Tym bardziej, że jakoś to, to nagrywanie tego, y, tych podcastów gdzieś tam mam chyba we krwi. Y, gdzieś to nie jest mój pierwszy podcast. Ale jest w zasadzie drugim podcastem. No wcześniej kiedyś tam dawno temu nagrywałem też taki, można powiedzieć, byle jaki podcast. O niczym, o, wszy o wszystkim i o niczym. Albo o niczym i o wszystkim. No, a ponieważ yy, wydaje mi się, że mam co do, mam po prostu co powiedzieć. Yy w taki y, luźny, nienachalny sposób, no to, to, to nagrywam i po prostu wydaje mi się, że no, nie wiem, no może nie jestem najlepszym przykładem podcastera, ale zachęcam do tego, żeby, żeby korzystać z tego, że internet jest tak bardzo otwarty, że jest ten YouTube, że jest ten, że są podcasty, że może tyle jest możliwości do tego, żeby każdy w zasadzie mógł coś stworzyć i, i, i otworzyć się i powiedzieć coś temu światu i... cóż no żegnam się z wami, pijcie dobre piwo i nie bądźcie zgnuśnałymi y, tylko konsumentami treści wszystko jedno, każdy na pewno ma coś do powiedzenia no, jedni są mądrzejsi, inni głupsi, ale, ale każdy coś Chyba każdy coś ma do powiedzenia. Także do, do usłyszenia. No mam nadzieję, że naprawdę bardzo szybko, bo muszę uzupełnić zapasy. Cześć. Słuchaliście 314WO. 314 to jest liczba pi. A w polskim języku to pi, do tego pi wystarczy dodać wo i mamy piwo. Więc tak nazwałem swój browar, tak nazwałem swój podcast. Tak nazwałem też swoją stronę, 314 wopl Do usłyszenia, cześć!